Poszło. Kurde, ja dawno nie nagrywałem. Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 319. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek Kuldan. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witaj Piotrze. Jak e, samopoczucie wieczorne? E, Spalony słońcem jestem, więc całkiem niezłe. Masz piękny widok ze swojej haciendy na, na morze? Tak, jakbym się odwrócił to wtedy tak, bo aktualnie siedzę przed plecami do morza. Mm -hmm. to, jest, to jest najważniejsze. Korzystasz z tej y, wspaniałej pogody. No, szczęśliwie, e, się mówisz, słońcem. szczęśliwie się zdarzyło, że jak rzadko kiedy, ale pogoda iście piekielna, bo 34-5 stopni, pełne słońce, zero chmur, więc już cały dzień na plaży. Jak widziałem te mapy, które po prostu pokazywają, jak ta, ta fala upału idzie przez całą Europę, to tak jak, wiesz, taki promień śmierci, no który strzela po prostu w Europę i wypala, nie, od Hiszpanii po prostu przez Francję, tam, wiesz, Niemcy i do w końcu dojdzie do nas. I, i lekko trochę zahaczyło o, o, ten, o, o Irlandię i, i Anglię. Z tego, co słyszałem, że jakieś w Anglii to po prostu największe upały od dziesięciu lat, no nie. To, co ciekawe, tutaj Chyba tak z 8 lat temu, tak na oko, mogę powiedzieć, w Irlandii też było strasznie gorąco. Były takie upały, że wiesz, bydło padało. No I ludzie narzekali, że po prostu coś się dzieje, nie da się żyć, nie? bo tutaj jednak jest taka umiarkowana pogoda. Mi tam nie przeszkadza, jak jestem w pomieszczeniu, oczywiście, bo... Klimatyzacja. No, dokładnie, dokładnie. Ale generalnie to, taki... to Irlandia jest chyba... Tam, tam chyba z pogodą jest tak, że jak się robi temperatura powyżej 30 stopni, to zamykają urzędy szkoły i nie wiadomo co jeszcze, bo Irlandczycy mówią, że o mój Boże, piekło. I zarazem, jak spada wiesz, poniżej 15 stopni, to to samo. Wiesz, to generalnie nie da się usprawiedliwić, i yy, to chyba wszędzie na świecie. O, być może oprócz tam rzeczywiście tych takich południowych krajów, gdzie ta, ta siesta jest czymś takim normalnym, nie? Takim, yy, nikt nie musi kom, nikomu tłumaczyć, nie? Że tam zamykamy o, o 12 i otwieramy tam, nie? Wiem, o 6 czy coś takiego. Yy, to tutaj, jak na, na takie upały, tak nie reagują. Na zimno i tak dalej, to być może, wiesz, jak jest śnieg i, i samochody są nieprzystosowane, ludzie nie wiedzą, co się dzieje, to tak, ale tu naprawdę śnieg pada raz na parę lat, yy, bo ja nie mówię o takim przypruszeniu że o, proszę, śnieg, nie, tam gdzieś od razu się w ciapę zamienia, tylko taki prawdziwy śnieg i też, yy, no nie wiem, ile to będzie lat temu już, ale z ale kilka była taka potężna zima i w ogóle wszyscy się zachodzili w głowę, no nie co robić, prawda, no za mało piasku, ja to wina, nie wiem, jak w Polsce, nie, no, mm. na pewno jesteś winny, ktoś nie, ktoś nie przewidział, że będzie zima stulecia i, i prawda, i nie, nie, nie zakupił tyle piasku, ile trzeba, więc to po prostu przekopywali plażę, znosili, po prostu usypywali, no ale jest, wiesz, no, ale to jest też taki klimat, który nie sprzyja po prostu y, graniu, prawda. To sezon ogórkowy jest wyjątkowy. No tak, dobrze, że, że się teraz przytrafię, temperaturę... bo tak takie temperatury były w październiku, kiedy tam jest premiera za premierą, czy tam nawet kilka premier tego samego dnia, to faktycznie. No chyba, mhm. że tak jak ty mówisz, siedzisz w klimatyzowanym pomieszczeniu, drink w jednej ręce, myszka w drugiej, czy też padł. No ja, jaka to y, bardzo mało gra. Znaczy, miałem taki y, epizod retro, że się tak wyrażę. Y, oglądałem taki program, jest loading, wiesz, to tak... Program jak program, nie? Ale tam oczywiście jest mniej więcej forma taka, że chłopaki siedzą i wymieniają jakieś tytuły stare, no nie i tak dalej. I, o, tak, to było fajne, to było fajne. I tak wiesz, no i tak, tam te rozmowy może nie ma dużo, ale od, od razu ci się otwiera, nie? szczególnie jak masz tak 30 plus lat. Ta, ta głowa tych tych tych, tych tych tych wspaniałych wspomnień. Ja wspomnienia post... ożywają w, w, ten, w, w głowie, nie? Tak, i postanowiłem, że muszą zagrać w Indiana Jones The Fate of Atlantis. I na szczęście wersji takiej zdubbingowanej i tak dalej jest grana na gogu. Ja tam miałem wersję migową jeszcze ze starych, dobrych czasów emulacji. że to mogłem sobie porównać, jak gra się wygląda. Trochę pograłem. Przyznam, że początek jest o tyle dobry, że nie musisz jakoś tak, nie wiem, zaczynać myśleć totalnie abstrakcyjnie. No ale w pewnym momencie się zacząłem dobrze, no to jest taki dobry moment, żeby sobie odejść od komputera i, i coś innego porobić się, nie? A ty tam, e, ja, nigdy nie piotrze... ja nigdy nie skończyłem nic. Ja nigdy nie skończyłem na of z bardzo prozaicznego powodu. Bo ja grałem w e, czasach, kiedy miałem monochromatyczny monitor, a jedna mhm. z zagadek już tak, tak pod koniec gry, czy tam w trzech, czwartych gry, polegała na tym, że byłeś w pomieszczeniu e, w, w jakichś takich e, labiryntach, nie labiryntach, i w Aha. tle pomieszczenia świeciły się znaki, które były rozwiązaniem zagadki. No i niestety w przypadku monochromatycznego monitora nie dało się odczytać tych znaków. Pamiętam, że bardzo mm -hmm. długo tam się męczyłem, w końcu udało mi się dorwać solucję i okazało się, że to była zagadka, która losowała się i rozwiązanie za każdym razem było tak. inne i niestety nie miałem szans ukończyć. A w tej grze są takie rzeczy, na przykład sam początek, gdzie Indy przeszukuje najpierw jakieś magazyny magazynie uniwersytetu, biblioteki i tak dalej, tam spada na sam dół do kotłowni i tam jest taka skrzanka yy, z i zawsze jest tak, że obłędnie, które byś szafki w się otwiera, zawsze ta rzecz, której szukasz, będzie w ostatniej szafce. Więc to pokazuje, jak uh -huh. już wtedy, prawda, była ty, ty, taka nieliniowość o, w, grach, tak. nie? w tamtych czasach dobrych, bo, bo też mogłeś na przykład y, wybrać miejsce, do którego chcesz iść, tak, czy to tam, y, Islandia, znaczy na początku to oczywiście na, na Islandię leciałeś, ale później już mogłeś wybrać sobie ścieżkę y, bardziej swobodnie. Y, czy tak naprawdę ona była nie, nie, nie, nie, no, teraz to już nie pamiętam tak bardzo, nie? Ale, ale to mi się podobało w tej grze, że. Rzeczywiście czuć było, że to jest kolejna część przygody Indiana Jonesa, i ja sobie teraz obejrzałem wszystkie, nawet kryształową czaszkę. I, i... O jej bolało bardzo, jak to podrządziliśmy? Kryształowa czaszka, ona fabularnie nie jest jakoś tak bardzo absurdalna, chociaż ma swoje momenty, jak niestety widać, jak, jak mocno po prostu skomputeryzowana jest. Mhm. Wiesz, te wszystkie efekty, wszystkie tła no właściwie to, można powiedzieć, że oni to kręcili w jakimś takim studiu całym zielonym dookoła i to wszystko, a resztę później graficy dokładali, okej, okay, tu mamy dżunglę, okej, okay, dżunglę, tu mamy magazyn typu Warehouse 13, jak z tego serialu, gdzie masz po prostu wszystkie te jakieś tajemnicze przedmioty pochowane w wielkich skrzyniach i, i nie czujesz tego, żeby po prostu być, wiek... znaczy, po prostu wali sztucznością, a jak sobie obejrzysz świątynię Zagłady, po prostu rewelacja. Ten film się nic nie zestarzał właśnie pod względem przepięknych zdjęć. Tam jest taka, e, tak, e, taka wioska, e, w której e, Indii przebywa e, i ona na przykład e, była inspiracją dla twórców Uncharted, e, żeby zrobić cały ten poziom. Nie wiem, czy pamiętasz Uncharted 2 e, te, te, te końcówkę właściwie. Uh -huh to tam właśnie ta wioska, to jest to jakby ona jest... Inspirowana. Może nie chcę powiedzieć żywcem przeniesiona, ale ona jest zainspirowana tym, co było w Świątyni zagłady. Tam fantastyczne rzeczy są, wiesz, fantastyczne zdjęcia, tam jest mnóstwo szczegółów, wiesz, żywe tło, nie ma nic sztucznego. A tutaj po prostu, wiesz, kryształowa czaszka, to jest tak, wali takim kalafiorem. Największy problem z tym jest, że te filmy się strasznie starzeją, bo to, co teraz robi na nas niesamowite wrażenie, jako grafika komputerowa, mm. czy tam jakaś imiocia, to za lat pięć albo za lat trzy nawet już jest, patrzysz na to z lekiem takim... No, to było fajne. Jak się ogląda no, Władce tak. Pierścieni, gdzie tak naprawdę było jeszcze sporo tych planerów to, mhm. to już gdzie gdzieniegdzie wrażenie jest dosyć przerażające. Ja nie chcę nawet myśleć, co będzie z Hobbitem, który tam 90% rzeczy to było z komputera. Mhm. Znaczy Hobbit jest no, 10 lat starszy, młodszy, przepraszam, to, to, to jednak powiedzmy mogli nadrobić pewne pewne rzeczy. Ja i, chodźmy i patrząc, i to wiesz, jak, jak się będzie oglądało Hobbita za lat pięć, mhm. czy lat dziesięć. No tak, właśnie. ale właściwie od razu jak powiedziałeś o Władcy Pieścień, to sobie pomyślałem o tych wszystkich scenach batalistycznych, które ja pamiętam, jak ja oglądałem, wiesz, te ataki, te fortecy, wiesz, to, te, te, te armie. aż ich aż skrzyło tam od tego wszystkiego i wtedy być może jeszcze się nie zwracało, znaczy tak jak teraz, wiesz, człowiek po prostu im, im bardziej, im więcej tego widzisz, tym jesteś bardziej wyczulony na pewne rzeczy. Pewnie jak teraz bym obejrzał owoce pierścieni, to to strasznie by to mi przeszkadzało. A wtedy nie, prawda, jak to, jak to inaczej było. A znowu Indie, 30 lat temu nakręcone, wiesz, film i, i... Nic, nic się nie zastarzało, tylko właśnie dlatego, że, że korzysta się z, z efektów specjalnych, które... które ale to jest, to jest temat rzeka i, i zawsze przy okazji właśnie wspominanie takich starych filmów, jak na przykład Obcy, prawda? Mówi się, jak to świetnie wtedy wyglądało, jak to się nic nie zastarzało, jak Łowca Androidów, prawda, nic się nie zastarzało. Trochę się obawiam od tego Łowca Androidów 2, ale... Dziś na Twitterze widziałem taki, jak to tweet, więc był króciutki, że łos Androidów dzieje się w 2019 roku, czyli 4 lata w stosunku do teraźniejszości. I było to opatrzone dodatkowo zdjęciem z Pekinu, gdzie była gigantyczna mgła, jak to w Pekinie często, ze względu na zanieczyszczenie. E, jakiś ogromny wieżowiec, i na tym wieżowcu właśnie billboard z, z wyświetlający reklamę jakąś kobietą. I podpis był, że to nie jest screen filmu, tylko to jest właśnie zdjęcie teraz z Pekinu. Więc e, ta wizja, nie, jak ona. Jak wyprzedzili w pewnych elementach wiesz, przyszłość, jak przewidzieli pewne rzeczy, a z drugiej strony wiesz, replikanci podróży w, w, w kosmosie i tak dalej, to jest to, to, jest niestety kulą w płot, jeśli chodzi o takie rzeczy. Widzisz. Słyszałeś o tym, znaczy, może nawet widziałeś, jak rakieta SpaceX eksplodowała. i nie, nie, teraz nie, nie, nie, nie ten... mam okazji. Nie, bo miała wystartować, znaczy wystartowała, tylko po prostu się rozbiła tam jeszcze nadal badają e, przyczyny tego wydarzenia, to było kilka, no właściwie teraz na tydzień temu będzie, zależy tam, kto kiedy słucha, e, po prostu po starcie prawda, już było wszystko okej, okay, nie, i tam po przekroczeniu e, Max Q i to specjaliści będą wiedzieć, o co chodzi, no zaczęło coś się dziać niedobrego i, i, i chwilę później e, rakieta eksplodowała i w ogóle gdzieś tam właśnie słyszałem, że no teraz będą Amerykanie mieli straszne problemy, bo te ich rakiety są kiepskie, oni wcześniej e, kupowali Rakiety od Rosjan, a że teraz jest embargo, hmm. i z Rosjanami się nie lubią, to jest problem z tym, nie? I, i, no to, to może jest być problem, rynek. że to potwornie dużo pieniędzy zżera, a mhm. tak naprawdę nie do końca wiadomo po co. No właśnie, Oprócz to tego mocy marzenia o ludzkości. No właśnie, bo nawet nie możemy głupiej rakiety wysłać w kosmos bez bez problemu już takiego, wiesz, w sensie takiego, jak na przykład wsiadasz do samochodu i okej, okay, niech to będzie drogi samochód i niech to będzie drogie paliwo, ale wiesz, przekręcasz, kluczyk jedziesz, nie? Że nie właśnie. musisz się martwić o to, że, że wiesz, że jest problem. A tak, wycofali chyba te ostatnie, te, te wszystkie promy kosmiczne, no bo już za stare i nie, nie można nimi latać, więc jakoś tak ja nie wiem, co się dzieje w ogóle właśnie. To, ja muszę w takim razie przyśledzić trochę ten program tych, tych lotów. Może rzeczywiście Chińczycy tutaj więcej mają do nadzieja. powiedzenia. Tak, no bo no przecież naszą planetę, wiesz, nie wykończy gdzieś tam globalne ocieplenie i tak dalej, tylko, tylko to, że w pewnym momencie się okaże, że gdzieś nawet będzie za dużo. Zamiast eksplorować świat, jak to było w tych wszystkich wizjach fantastycznych, to my gnieździmy się na tym ma małym poletku i to no, chyba, że będziemy eksplorować oceany i będziemy, jak w Sequest, nie, o, budować to jest coś. Pod podwodne miasta. Uwielbiam taką wizję. To Już jest, wiesz, to jest... w Anno to było. tam 2000, No widzisz, na przykład tam... mając doświadczeń najlepsi gracze w Anno będą inżynierami przyszłości. Dokładnie, no. I to jest, to jest, to jest przyszłość. No. Bo tak sobie myślisz że, to, widzisz, dlaczego nie możecie na przykład wziąć tych najlepszych graczy w taką grę jak Kerbal Space Program? Prawda? I niech oni projektują te rakiety, niech oni kontrolują te loty, bo to widać, że coś wam panowie z NASA nie wychodzi. Ale ta gra albo z program to w ogóle to jest taki... Ja oglądałem jakieś fragmenty tego i to bardziej wygląda jak jakiś taki program do nauki, obsługi rakiet, bo tam to wszystko jest strasznie skomplikowane. Tak, ale to jest niesamowicie wciągające. Znaczy, ja to mówię nie ze swojej perspektywy. Mam kolegę w pracy, który... No ja pytam się, jak tam u niego postęp z Wiedźmina mówi, że gra gra, ale jak czasami po prostu e, przysiądzie przy Kerbal, no to już nie ma. To już 4 godziny, 5 już mu, e, po prostu znikają z, z tego, bo tu jakaś misja, tu ten. Co więcej, on przyszedł 4 godziny, na tylko wysłać. jedną rakietę będzie wysyłał. Mhm. Znaczy, ja pamiętam, jak to było na początku. To na początku było strasznie trudno w ogóle zbudować rakietę i, i wysłać ją na orbitę, a z tego, co, co się teraz e, orientuję, to już jest dużo prostsze. Jakby m, Gra ja, została kiedyś... taka trafiłem na jakiś nie pamiętam czy to był stream czy, czy, czy wręcz na YouTubie właśnie gościa, który grał w tego karbala od, od A do Z mhm. um, no i to było jakiś tam bardzo tak, przypadkowo kompletnie na to trafiłem i przez 40 minut tego odcinka e, starał się jedną sondą kosmiczną przyłączyć się do stacji która grawitowała, mhm. znaczy latała wokół, wokół na obicie mhm. planety i przez 40 minut cały czas próbował to zrobić <głos> Te cztery godziny no, to faktycznie nie niedużo dla kolegi twojego. No, wiesz, no ale to jest właśnie to, że, że y, takie... Jest jeszcze nadzieja y, w ludziach, właśnie w że być może y, przez takie gry y, oni będą poznawać właśnie fizykę, wiesz, takie na, y, nauki ścisłe i tak dalej, bo, y, bo mam takie wrażenie, że... Bo już nawet słyszałem takie opinie, że po co dzieci mają się uczyć tabliczki mnożenia, skoro mają kalkulator, który wykona dla nich te, to działanie w ciągu ułamka y, sekundy, i, i, i, i, wiesz, i po co, po co, kiedy ten czas, który oni będą wykorzystywali na to, żeby gdzieś jakieś trudne matematyczne zadanie wykonać, mogą zrobić to na kalkulatorze. Naprawdę sumie... nie mówił tego żaden nauczyciel. No nie, ale ja sobie tak myślę, no okej, okay, no to jest, to jest rzeczywiście prawda, no nie, po to mamy zaawansowane narzędzia, żeby sobie życie upraszczać, no nie, ale żeby na przykład dzięki temu zbudować coś większego, no nie, Bo... I Nauczyciel geologii, jak, jak na studiach miałem taki przedmiot, jak się geologia, Przepraszam, nie geologia, geodezja. Geografia. Geog a, geodezja. Geodezja, geodezja. To on yy, przez to, że tam te wszystkie obliczenia było trzeba robić z ręki yy, i właśnie jeden ze studentów zapytał, ale po cholera robić to z ręki, skoro teraz wszyscy geodeci pracują tylko i wyłącznie na programach i nikt tego nie robi mm -hmm. z ręki. Na co on powiedział? Po to, żebyś wiedział, jak program to umieć zrobić. Skąd program to bierze, a nie tam, że Czy... słyszysz czarna magia. Ja z... Mi się wydaje, że po prostu yy, przynajmniej takie dla mnie, czy fizyka, czy chemia, czy, czy matematyka, to właśnie to, co masz w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, jest świetne do tego, żeby po prostu nauczyć ludzi logicznego myślenia i, taki, taki, i dać takie podwaliny, takiej taki, taki intuicji zdrowonoustankowej, jeśli można tak powiedzieć. że, że... No, no cóż, no to tak jednak, ja trochę ubolewam na tym, bo, bo my jesteśmy, wiesz, to pokolenie, takie, gdzie, gdzie jeszcze musieliśmy wszystko to, można powiedzieć, robić ręcznie, nie? chociaż kalkulatory już były, wiesz, nie jesteśmy aż tacy mm -hmm. starzy, ale no, nie wiesz, też są chodzi, nie? Że... Nie, no, u, u mnie w szkole było zabronione używanie kalkulatorów. Mm -hmm. Absolutnie. No właśnie po to, żeby, żeby wszystkich tych wzorów i tak dalej... Teraz każde dziecko ma w kumórce no, kalkulator, więc, wiesz, to zabranianie ich i tak by nie działało. Mm -hmm. No właśnie, a co się stało z kółkami komputerowymi? Czy w ogóle są kółka komputerowe w szkole jeszcze? Czy coś, nie wiem, może się orientujesz, bo ja jestem do tyłu. Właściwie zastanawiam się, co na takim kółku mogłoby być, bo... E, kiedyś jak Pamiętam, że mój siostrzeniec, twój bratanek, e, który jest w wieku szkolnym, e, tam teraz piąta klasa będzie grana w jego przypadku, to właśnie on się zapisał na jakieś kółko komputerowe i tam chyba uczą się jakiegoś programowania prostego. więc mhm. Coś jest. No to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze, bo za, za moich czasów, no nie wiem, my się, jesteśmy w podobnym wieku, Piotrze, to... to... Jedyny kontakt z komputerem, jaki można było mieć, jeśli się tam, nie to były lata 80., wiesz, druga połowa lat 80., to było właściwie tak, że albo jakieś kółko komputerowe w domu kultury, gdzie uczyłeś się programować przez pół godziny, a później przez 15 minut, czy tam powiedzmy przez 45 minut uczyłeś się programować, a później przez kolejne pół godziny mogłeś grać w coś. No, poznawałeś właśnie ten, to, to wszystko, ten cały elektroniczny świat, nie? Te komputery. Tak, to tak były dwie możliwości: wyrobacje. albo właśnie kółko komputerowe, albo kolega, którego wujek przywiózł gdzieś z zachodu jakiś sprzęt komputerowy. Tak. To były jedyne dwie opcje. Tak, i ja. No, a później już PWEX, prawda? I ja do tej pory mam Atari 65XS z pwex Nawet ostatnio sprawdzałem, czy działa? ile takie coś. ile no, Czy działa, to, to działa, działa, nie? Ale na przykład tych tak sobie a co ja bym chciał sobie dzisiaj kupić na przykład Atari, nie? No i no, stoją ceny wysoko, kilkaset złotych, takie dobre, sprawne Atari z wyposażeniem, to, to jest ten. Tylko, że też właśnie potrzebowałem sposobu na odbarwienie obudowy, no, no, to jednak z czasem to jest, pożółknieć potrafi. Są jakieś sposoby właśnie z pastą, z wody utlenioną, czy jakaś taka woda utleniona w, w paście, no nie, jakieś warstwy nakładać, to pomaga, no. Muszę kiedyś spróbować. Teraz się okaże, że ci ludzie, którzy, którzy są traktowani jako pasjonaci, którzy zbierają wiesz, te wszystkie sprzęty, mają 40 starych Commodore, 25 Atari i tak dalej, to tak naprawdę oni będą bogaczami za jakiś czas. No w dzisiejszych czasach tak naprawdę oprócz tego, że masz taki sentymentalny, wiesz, że, że ten komputer czujesz, dotykasz, no to dzięki emulatorom i tak dalej, to możesz wrócić do tych czasów dużo szybciej i dużo sprawniej dzięki właśnie no, temu pc pecetowi, temu blaszakowi, który masz, nie? A propos właśnie Chociaż... różnych retrosprzętów, czy widziałeś ostatnio, co się w internetach działo na temat tak zwanego Nintendo PlayStation? A, że ktoś gdzieś tam odkrył ten, ten prototyp Sony PlayStation Super Nintendo, tak? Tak, tak, tak, tak, tak. Pojawiły się obrazki tego, że ktoś tam, że czyjś ojciec pracował z kimś tam i ten ktoś, ktoś tam gdzieś to tam miał no i, i nie wiem, czy wiesz, historia niestety okazała się fejkiem. Z tak. sumarą, ale przez kilka, tak, tak, tak. Okazało się, że to ściema jest. Czy jakiś, jakiś kolega, który znamy, przygotował to? <śmiech> Poznamy takich zdolnych artystów, którzy Tak, którzy właśnie, dotyczy, to był to ktoś na tej zasadzie. Ee, ale przez kilka długich godzin, internet, czy nawet dni, internet ten mocno żył. że Wiesz, no, bo, to, bo w dzisiejszych czasie się nic nie weryfikuje, no. Ja nie wiem, jak szybko ten news został zdementowany, bo ja nawet właściwie tymi mi mówisz o tym, że to zostało zdementowane, więc ja żyłem w tej błogiej świadomości, że ktoś coś tam odkrył ja sobie myślę, a jak to ma się z takiego sprawnego punktu widzenia, no, nie? no bo to jest w końcu prototyp, ktoś, ktoś nie mógł sobie go tak po prostu wynieść, nie? a tu się okazuje, że nie muszę nawet o na tym myśleć, że to jest wszystko wielka ściema. Ale oprócz tego, że ten pad był taki wyjątkowo podobny do tego, co możemy znaleźć na przykład w Super Nintendo. Ale ta główna konstrukcja, ona była jakoś inspirowana czymś? Wiesz co, ona wyglądała jak połączenie kilku, kilku rzeczy, jak połączenie jakiegoś starego odtworzacza CD z... Mm -hmm. no i w ogóle ciekawa jest historia, jak, jak ten twórca tego, tego fajka, czy tam, jak, mm -hmm. jak to nazwać, oszustwa to, to stworzył. No że to jest. Muszą... jest fantastycznie zrobione, bo to jest. I, i nawet ta obudowa jest tak świetnie pożółkła. Tak, tak, tak, tak, tak. Dokładnie. Jak coś to co jest tam... najwyższej jakości. No i, i, i ciekawe, czy teraz te wszystkie serwisy teraz przepraszają za to, że, że podały te informacje. Tak, ja nie. na że widziałem potwierdzenie, że to jest e, że to jest fejk. Bo to w ogóle ten, ten człowiek, który to wrzucił, chyba, chyba on się przyznał, że, że to jest ściema. Ale historia była cudowna długo niezbyt długo żyła, ale naprawdę było to niesamowite, że już nagle odnalazł się po latach działający prototyp, którego nikt nigdy nie widział. Ale to też pokazuje, jak, jak, jak te media nasze są branżowe, że właściwie każdy taki, taki sensacyjny fake od razu idzie. Tak samo jak, nie wiem, przez... Na ile to może być, prawda? Na ile, na ile nie, bo to pochodzi... Informacja pochodzi z, z, z wywiadu z, z testerem, QA testerem, który pracował w firmie, która testowała tego Batmana pecetowego tego już słynnego Batmana Biały Kruk, którego już nie można kupić w tej wersji, może we wrześniu będzie lepsza, czyli Batman Arkham Knight w wywiadzie właśnie ten, ten tester powiedział, że wszystkie te, te błędy, które są w tej grze one już były wtedy i rok temu i Warner nie chciał ich poprawić bo uznał, że się nie opłaca, że ludzie i tak będą grali, i tak kupią. No i właśnie teraz pytanie, bo to jest rzeczywiście wyłkowany przez wszystkich temat i, i, i jak, jak myślisz, że niedobrze zrobili, że w ogóle wycofali ze sprzedaży tę grę, czy zachowali się myślę, honorowo, że, czy powinni myślę, powiedzmy gdyby, walić w sam Myślę, że gdyby nie to, że na Steamie wcześniej weszły refundy, które na pewno również obciążają wydawców, no bo to, to nie jest tak, że Gabe Newell dobry mhm. oddaje nam pieniążki, a, a wydawca i tak ma swoje w kieszeni, to myślę, żebyście się wstrzymali z tym pomysłem. Bo jednak duża część rynku pc to jest Steam. No tak. Więc ludzie na Steamie z automatu mogli sobie to zwracać, tak czy siak, czy im się to, wiesz, czy, czy, czy, czy Warnerowi się to podobało, czy nie. No, więc pewnie duża część ludzi zaczęła to robić, więc Warner, żeby choć trochę zachować twarz, tak wyszedł. Oczywiście wiem, że jest, że jest sprzedaż pudełkowa, która, tylko że no chyba jednak w skali gier PC-owych to sprzedaż pudełkowa to jest jakieś tam procenty e, w tak. stosunku do Steama i do, do Digital. No tak, nie, nie, to jest e, już teraz, e, tylko właściwie m, i tak chyba te pudełkowe e, edycje zawierają po prostu kod na Steama, więc to się wszystko do, do, do, do tego sprowadza, że i tak to aktywujesz tam i z tego co, co wiem, to na przykład e, nasza polska cenega przyjmuje zwroty e, nawet już e, wykorzystanych kodów, czy znaczy, tam właściwie no, przyjmuje zwroty e, pudełek z Batmanem, ale dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że po prostu y, oni, jeśli to jest prawda, że przez rok nie poprawili pewnych błędów, to co oni chcą zrobić teraz przez trzy miesiące? Nic. 3, nie wiem, y, wyciąć te rzeczy, które się okazują być problematyczne, czy oni teraz na przykład y, proszą, bo f, może być taka opcja, nie wiem, Nvidia czy, czy y, AMD, żeby oni im pomogli rozwiązać te problemy, które nie mają z wydajnością niektórych rzeczy. Gdzieś tam jest ten problem, bo yy, na konsolach wszystko śmiga, wszyscy, wszyscy są zadowoleni, że właściwie nie ma żadnych problemów technicznych. Gra jest marsz majstersztykiem. Na przykład taki wszyscy poligon, się poligon. Tak, poligon dał dziesiątkę, co jest w ogóle A. niesamowite wykonanie Na koniec garcy. okazuje się, że Batman jest kobietą, jest gejem jeszcze, nie jest czarny. Czy znaczy ja się, się w ogóle też bałem się nie wiedzieć czemu, ale postanowiłem, że nie będę słuchał e, gdzieś e, nawet e, komentarzy na temat e, fabuły, bezspoilerowych komentarzy, bo tam jest jakaś strasznie straszna zagadka, kim jest Arkham Knight. I, i nie wiem, czy to, Piotrze, już grasz Batmana, czy będziesz czy, Nie, nie, nie czy ja, będziesz ja, ja, grał mam, ja, ja dalej w Wiedźmina gram. <laughs> tak, przerywam przerywam no, tak. go różnymi mniejszymi tytułami, ale, ale cały czas Wiedźmin jest, jest tym głównym tytułem. No, tak, i w ogóle też właśnie przez, przez tego Batmana powraca pytanie, czy preordery mają sens? Czy preordery miałby sens, moim zdaniem, zawsze pod warunkiem, żeby to się wiązało z czy to obniżonym ceną? Że wiesz, że kupujesz w masz 25% taniej. Albo dostajesz z automatu dostęp do, do, nie wiem, do części pass na przykład. Czyli jeżeli preorder wiązałby się z czymś dodatkowym, a nie po prostu ze zwykłym zakupem gry. To prawda. W ogóle miałem cię zapytać Piotrze, tylko tak w ten temat też mi się wydaje, że chyba umarł. Jak zareagowałeś na, na te wieści, że z App Store'u znikają gry z flagą e, konfederacji, konfederatów? Sześć, co, e, czytałem trochę komentarzy na ten temat. i to, to nie jest tak, że po prostu Apple to robił, tylko generalnie w Stanach się jakaś taka burza prze, przeszła, że, że nie tylko chodziło o gry z, z App Store'a, tylko chodziło o tak. e, produkty w Wolmarcie gdzie, wiesz, po, po prostu jakieś tam, nie wiem, chipsy, które miały flagę Konfederacji zostały wywalone i, i tak dalej, więc to jest y, trochę szerszy temat. No, z y, takich bardzo małych informacji, jakie mam, wynika to, że jest to kojarzone jako symbol rasizmu w pewnym sensie e, i, i stąd mm -hmm. takie ruchy. Natomiast jakie jest podłoże tego, skąd to się wzięło w ogóle, czemu, czemu nagle teraz flaga została banowana w tak szerokim spektrum, nie, nie mam zielonego pojęcia. Nie, że czasami się zastanawiam, czy, czy kiedy jest taki dobry moment, żeby walczyć z jakimiś symbolami. I to się, to się dziwnie odbija wtedy, kiedy mówisz, no tak, no to jest w grach historycznych no to jest istotny element. I my się na przykład przyzwyczajaliśmy do tego, że chociaż nam jednoznacznie się kojarzy swastyka, nie, nie mamy żadnych innych tam prawda, odczuć, że to może być jakiś znak ochrony, czy i tak dalej, czy jakiś tam inny boskości indyjskiej, tylko to jest rzeczywiście symbol nazizmu, to to jak gramy w gry, gdzie ten symbol jest, to my nie odczuwamy tego, że to jest po prostu ktoś nam obraża. My, naród, który został zatokowany przez Niemców, prawda, mamy największe prawo być obrażani przez właśnie takie symbole, to, to, to jakoś tak nie, ma, nie, nie, ma, nie mamy z tym właśnie problemu. Właśnie teraz pytanie, A tutaj... jak, jak będzie z książkami historycznymi, gdzie pojawia się flaga Konfederatów, Czy będą też panowane? Jak... Książkami, z książkami chyba nie będzie problemu, tak? No bo to książka jest. No to jeśli w książce, to w, w grze, w, której, w grze, która nie ma... No bo myślę, że jeżeli pojawiły się w App Store gry, które by korzystały z symbolistyki nazistowskiej, żeby, nie wiem, wychwalać ją w sensie, jesteś tak. małym nazistą i twoim zadaniem jest prowadzenie obozu zagłady, to raczej by też został mm -hmm. spanowany. Wiesz co, Adrian, bo tak jak teraz mówisz o tym, to Adrian Chmielacz dał e, zdjęcie po prostu, co można kupić w App Store. z innymi w App Store można kupić Mein Camp. Chyba, że to jest fake, nie? Znowu, nie, nie potwierdziłem tego, zaraz, zaraz <laughs> sprawdzę. Mein Kampf. Jeśli, jeśli nie można kupić, to, to, to, to odszczekam to, ale, ale generalnie, po prostu yy, no jest, jest Mein Kampf, Adolf Hitler A wersja jakaś, 99 centów wersja albo autorska? inna wersja jest wiesz to masz bardzo dużo wiesz, masz yy, hitler Jugend, czyli, yy, ale to jest, wiesz to może być coś innego, ale samych w ogóle Książki Minecraft, Kampf i tak dalej, to masz wiele edycji, wiele rodzajów. Ja nie wiem, jak to jest, że każdy. No, ta książka. Rodzina Adolfa, prawda, będzie skarżyć o prawa autorskie tych wszystkich wydawców. Wiesz, no to jest. To jest to, no, nie? Że dla kogoś coś takiego, no nie? Jest nadal dostępny w App a, a symbol, który powiedzmy jest. Ma mniejszą siłę rażenia no, jest wycięty, Ale to też z drugiej strony jest, wiesz, symbolami jest tak, że na przykład dla mnie, dla ciebie coś może być zupełnie neutralne, a dla kogoś może być absolutnie e, nie tyle, że obraźliwe, co więc wywołujące agresję. Tylko, że widzisz, no to tworzy też taki, taki, szczególnie takie, takie szybkie, takie działanie, takie, wiesz, że usuwamy flagi i tak dalej, nie, banujemy, jeśli coś ma po prostu ten symbol, nie wiem, w obrazku, w, grz, w element gry i tak dalej, powoduje tak, że Ci, którzy, nie wiem, boją się, że im jakieś prawa ktoś odbiera, to od razu zaczynają kupować te gry. Nawet jeśli by w życiu nie, nie zagrali w te, te tak, gry, to ładnie na na, na sprzedaż, nie? Tak. Ludzie w Ameryce, i to saka ja słyszałem, wiesz, kupują y, na kilogramy teraz flagi konferacji. Hmm. Po prostu, no, bo nie wiadomo, że za parę lat możesz ich już nie kupić, nie? Więc lepiej mieć teraz pięć, wiesz, na zapas, niż, niż obudzić się kiedyś w ręką nocniku i... I to jest ciekawe, że to było, wiesz, to było zupełnie odwrotną. Reakcji, no nie od zamierzonej, że to jeszcze bardziej dzieje, no ale. Ale to trochę tak jak z hatred. Które było, wiesz, tak głośno, negatywnie było tej grze przed premierem, że w momencie, w którym się pojawiła na Steamie, trafiła do mhm. topów sprzedażowych. Tak, tak. No i to tak, też taki, wiesz, wykorzystanie, taki element marketingowy, żeby grze było głośne, w której ta beznadziejna przemoc tak naprawdę niczem nie służona jest po to, żeby była i, i no, samo to w sobie było dla wielu ludzi, wiesz, zatrważające i okazało się, że wywołało to tyle szumu medialnego, że tak, no to był sposób na, na promocję i tylko właśnie, czy, czy my tego chcemy, czy chcemy na przykład, żeby średniaki i tak dalej wybijały się właśnie nie ze względu na to, jaką stanowią wartość w tym momencie, że to jest dobra gra, tylko czym na przykład, nie wiem, y, czy, co symbolizują albo, albo ile szumu wokół siebie narobiło. No chyba tego nie chcemy. Ale no, tylko niestety rynek to weryfikuje sam. Znaczy, ja nie wiem właśnie, czy, czy już teraz w ogóle pewne gry nie wróciły do UpStory, ale prawdopodobnie będą miały, nie wiem, może flagi zmienione albo hmm. coś, wiesz? To, jest, to, jest, to jest ciekawe, że będzie tak sytuacja jak w Niemczech, nie? Że e, wszystkie gry e, w ogóle nie może być nawiązania, wiesz, do, do nazistów, nie? Tam nawet to się używa jakichś innych zwrotów do opisywania nazistów. Właśnie wyglądał wygląda Wolfenstein ostatni w, w Niemczech? Wiesz, co? Ja, ja, ja, ja nie wiem dokładnie, jak wygląda w sensie sama gra. Oprócz tego, że na przykład jest, e, jak sobie wygooglasz e, jakieś zdjęcia, no nie z Wolfensteina, to możesz znaleźć na przykład, że zamiast swastyk oni mają jakby takiego takiego orła, albo nie orła, tylko to jest taki, to jest taki inny znaczek, wiesz? I to może być, no to może różnie wyglądać. Nie wiem, bo teraz musiałbym spojrzeć, czy to w pierwszym nie wygląda jak takie, takie stylizowane W albo coś, wiesz że to nie jest znaczek, że to nie jest swastyka, ale to jest po prostu czarny znaczek w białym kółku na czerwonym tle, no nie? I to już w tym momencie może sprawę symboliki, a później jeszcze, prawda, dodatkowo gdzieś tam w, w, w całym tym słownictwie, no nie? Pewnych zwrotów unikasz i to wtedy jakoś przechodzi, nie? Zresztą, no, Niemcy mają dużo, dużo takich rzeczy, których nie można mieć, nie może być w grach, Prawda? Krew nie może być e, czerwona, musi być zielona chyba. Ale to, to dalej obowiązuje? Wydaje mi się, że to... Bo to, to tak mi się wydaje. W latach 90. to było znane, że jak, jak karmageddon wyglądał w wersji niemieckiej, mm -hmm. gdzie rozjeżdżałeś zombie albo roboty. Znaczy mogę się mylić, to ale to chyba, chyba najbardziej... Pory... Australia jest takim krajem, który najbardziej ogranicza brutalność gier. Bo oni nie mają... Bo oni mają problem z, z klasyfikacją. Dlatego, że oni nie mają takiej klasyfikacji Plus 18, a później tylko dla dorosłych. Że dla nich po prostu klasyfikacja, wszystko co jest powyżej 15, no czy na przykład już w tym momencie powiedzmy 18, plus, to jest właściwie adults only. A dla, dla wydawców, e, takich jak Microsoft czy Sony, no nie, oni nie mogą sobie pozwolić, na, na, taki, na żeby gry były wydawane z adults only, dlatego że te gry e, nie mogą być tutaj chyba wystawiane na półkach i tak dalej. To, to, to jeszcze było tak w przypadku tego, co jest w Ameryce, nie? To jest wszystko. E, e, opiera się o to prawo lokalne, nie, ale e, owszem, w Australii jest, jest e, z tym problem, ale, ale widzisz, że Australia jest tak daleko i o ile ona na pewno jest ważnym rynkiem, to jednak e, w Niemczech, gdzie sprzedaje się mnóstwo gier PC-towych. O jednak jest ważniejszym i, i rynkiem, i to, rynek ta, niemiecki na pewno niż w Tak. W ogóle to... to też jest skomplikowany temat, no bo zobaczcie jak bardzo m, w przypadku rynku potatowego, gdzie tak ogromna ilość rzeczy to jest digital. Mm, mhm. Jak może rynek gier australijskich zabrać sprzedaż gier tak naprawdę na Steamie. Gdzie co? Powinien być stworzony oddzielny region dla Australii? Pewne gry się powierzy, co, no, tam w ogóle to nie To tak pojawiać? naprawdę z tym Steam, Steam tak naprawdę no, ograniczyć, znaczy jest podzielony na regiony. No tak, ale Jeśli... czy Australia ma, bo, bo Niemcy nie mają swojego regionu. Jest, jest jako Europa środkowa chyba czy tam. No zwłodnia. tak, ale to, znaczy, bo to jest tak, że yy, wszystko się opiera na tym, jak kupujesz grę, to kupujesz licencję i przeważnie jak kupujesz coś prosto na Steamie. Czy, czy ze Steamu, jeśli, jeśli po pierwsze, wiesz, wchodzisz na Steam i tak, wchodzisz z Polski, to masz jakby polski e, po, znaczy, nie tylko interfejs, tylko że tak, ale masz e, gry w złotówkach, ceny w złotówkach e, od razu przeliczone, możesz mieć inne promocje niż ja mam na przykład, e, to, to jest podzielone, bo ja na przykład ją miałem w euro i, i u mnie na przykład gra będzie droższa niż, niż u ciebie w złotówkach. U ciebie będzie jakaś promocja, u mnie nie, nie, nie będzie. Jakieś gry mogą mieć e, ograniczenia regionalne i może na przykład gra być dostępna u Ciebie, a nie będzie dostępna u mnie. Dodatkowo, tylko że tak, że jak już kupisz coś na Steamie, to przeważnie to ma jakby, yy, yy, kiedy jeszcze kupisz na tą pełną cenę, to, to, to jest jakby ta licencja na, na, na cały świat. Nie, niezależnie od tego, gdzie tę grę odpalasz, gdzie ją, yy, gdzie ją aktywujesz, yy, ona Ci się zainstaluje. A, a kiedy kupujesz na przykład w takich... Yy, z różnych jakichś szemranych serwisów, że te gry są taniej niż, niż wersje pudełkowe w sklepach i tak dalej, to one przeważnie no, mogą mieć jakąś kombinować licencję rosyjską. No właśnie, właśnie, bo to jest inny rynek, tam są ceny w rublach, więc są tańsze. Mhm. Więc na pewno Steam ma możliwość yy, zrobienia takiego psiku z Australijczykom. i okej, okay, wy nie chcecie mieć Fallouta, no, no co my zrobimy? No po prostu jeśli chodzisz z IP adresu z Australii, ty tej gry w naszym sklepie nie zobaczysz i to rozwiązuje problem, nie? I to jest to, to jest na pewno jakiś taki e, e, sposób. E, Wiesz, to jest trochę na... tak jak z Netflixem, który teoretycznie nie jest dostępny w Polsce, ale mm, pojawiają się polskie napisy w niektórych filmach. To jeżeli pojawiają to się ciekawe. polskie napisy w niektórych filmach, to świadczy o tym, że Netflix albo przygotowuje się do wejścia na rynek Polski, albo ma świadomość tego, że oczywiście nie jesteśmy dostępni w Polsce, bo pewnie dogadanie się, no bo przecież w przypadku Netflixa to dogadywanie się z jakimiś tam y, urzędami państwowymi odpowiedzialnymi za, za y, nadawanie filmów, bo to też, to wszystko jest opisane przepisami. Mhm. Nie można sobie tak po prostu być platformą VOD, która ma w nosie przepisy. To też jest gdzieś tam opisane. Trzeba spełniać jakieś te ustawy, nie ustawy, nie wiadomo co. Mhm. E, więc Netflix zdaje sobie sprawę z tego, że dużo ludzi z Polski korzysta z usługi, chociażby ze względu na nie wiem na to, że płacą polskimi kartami kredytowymi, które Netflix bezpośrednio tak. przyjmuje więc yy, wiesz, to też jest takie, takie, takie trochę znaczy, zabawne. to mnie to mi zaskoczyłeś, bo jaka, t, y, pewne produkcje y, Netflixa, takie, które, y, y, wiesz, no, to, to Netflix Presents, jak na przykład De Daredevil, to one nie tylko, nie tylko miały napisy w kilku językach, to też miały ścieżkę. Wiesz, i miałeś i po hiszpańsku, i po niemiecku, i, i, i po francusku, więc mogłeś sobie przełączać, niezależnie od, co ci pasuje, jakby Region nie ustalał tego, bo wydaje mi się, że napisy polskie to y, oni mogą mieć przygotowane, nie mogą po prostu z góry przygotować wiesz, serię tych napisów, bo większość rzeczy oni później i tak, nawet jeśli wiele ludzi powiedzmy sięga, y, znaczy wchodzi na tego Netflixa, żeby te seriale czy te filmy obejrzeć, y, ich produkcję, to one są później dostępne na DVD. Na przykład możesz sobie znaleźć House of Cards na DVD i tam na, na pewno w wydaniu polskim masz polskie napisy. Czy lektora, to, to, to nie wiem, ale, ale no tak, tak może znaczy, być. Jeżeli lektor, to tylko w sytuacji, w której jakiś polski wydawca się za to weźmie, nie? No tak, tak, tak. I... Wykorzysta Knapika, który jest to znowu wrócił do, do łask. No, King ja nie mogę się doczekać Fury. do tej wersji, tak, nie mogę się doczekać tej wersji King Fury z, z Knapikiem. Już na początku myślałem, że ktoś po prostu się świetnie przerobił. Gdzieś powycinał z różnych filmów yy, yy, w kwestie knapika i je wkleił, ale nie. Ktoś po prostu dotarł do gościa i, i zrobił. On, on to jest całkiem sympatyczny facet z tego A, co bardzo, bardzo, co, co wiem. Więcej... Tak, to on, chyba jego syn jest też taki, wiesz, równy gość i, i, i może przez niego można coś załatwić, ale Ponieważ nie wiem. Ponieważ regularnie kat... pojawia w TKFM jako gość, czy to w piwie, czy to w, w programie telewizyjnym. E, bardzo interesujący człowiek. Tak, szczególnie, że to jest właśnie gość starej daty, no który musiał, przeżył i, i, i, i wiesz, dużą część PRL-u i później te lata transformacji, gdzie trzeba było sobie radzić i jak opowiada te historię, jak, jak taśmowo tłumaczono y, y, filmy z zagranicy, i trzeba było się spieszyć. Kto pierwszy przetłumaczył, dlatego na przykład na, nie wiem, jakiś czas temu pewnie też widziałeś, bo ja to też rzucałem na, na, na Facebooka, więc mogło ci się obić o oko i ucho. Ścieżki dialogowe, znaczy krótki fragment Predatora, z filmu Predator W różnych interpretacjach. I chyba z 8 czy 9 tak, różnych tak, lektorów tak, tak, polskich. Tak, tak, tak, tak, Różnych lektorów i różnych tłumaczeń. Tak, to że inny film to się ta kwestia Tak, rewelacja. I powiem Ci tak, że z przyjemnością obejrzał każdy ten film, znaczy ten film od początku roku, z inną ścieżką. Ja mam jakiś taki sentyment do aktora, Chociaż no nie zawsze to, to dobrze się ogląda już w dzisiejszych czasach, kiedy jest po angielsku i możesz to swobodnie. Nie potrzebujesz tego lektora jednak ten lektor może burzyć komuś tam, ale, ale to jest coś tak fantastycznego i tak zupełnie y, y, polskiego, czego nie ma po prostu nigdzie indziej. No, jak ludzie nie rozumieją, że mamy lektora. Wiesz, no, w Niemczech to wiadomo, tam, tam wszystko jest dubbingowane. Wiesz, nawet chyba Czech, nie wiem, Słowacja to się, to się nie orientuje, ale większość, właściwie wszystkie kraje dookoła mają wszystko dubbingowane. Nie, Polska ma lektora i jesteśmy z tego dumni. Ale to też jest tak, że po prostu nie zabijasz tego oryginalnego aktora, bo jednak go słychać w tle. Deniro, jednak tam słychać, jak on gra. A nie, no że jakiegoś masz gościa, który nie tylko gra Deniro, ale jeszcze czasami, wiesz, i zagra Hoffmana Spreng, że dawing, i, i tak to jest... Ja bardzo nie lubię dobingu. Moim zdaniem lektor już jest nawet lepszy od Davinku. Tak, to pewnie nie będziesz grał w, w kres złodzieja z polskim Dubbingiem, z boberkiem. Nie, nigdy nie grałem po polsku w, w Uncharted. Generalnie staram się nie grać. Nawet, nawet, nawet w Wiedźmina nie gram po polsku. No tak, ale Nolan North i, i y, ta aktorka, która wciela wciera w Elenę, ja ciągle zapominam, jak ona się nazywa, no to jest tak oni tak fantastycznie... Jest ta chemia tych postaci, wiesz, one są tak fantastyczne. Zresztą Nolan North jest dla mnie jest dużo lepszy od Troy'a Beckera. Ja wiem, że Baker to jest ostatnio tak, wiesz, wypłynął, że właściwie wszędzie go pełno i on jest świetnym aktorem głosowym i on fantastyczne rzeczy potrafi robić z tym głosem jak, jak Nolan North. Ale ja zawsze lubiłem jednak ten, ten, ten, ten, tego bohatera no, i ten, ten moment, w którym on rzeczywiście występował w, w, w 50 różnych grach i zawsze używał tego samego głosu, bo czy pamiętasz Dark Void, czy pamiętasz Shadow Complex, czy pamiętasz właśnie Czy Antarctica? Prince of Persia, to, to... na przykład. Tak, czy Prince of Persia, to było to, że to był ten sam głos, ale to jest, to jest tak fantastyczny aktor, tak fantastyczny ma głos, że jakby... Dla mnie to mogło być okazać, że to wszystko jest jedno uniwersum, no nie? że to jest koniunkcja, sfer nastąpiła i właśnie ten, ten jeden człowiek jest właśnie te wszystkie w tych wszystkich światach wkrzystany. No zresztą w The Last, nie The Last of Us, w Uncharted 4, no jeśli na przykład nie będzie chciał no, słuchać fantastycznego głosu Jarosława Boberka, tylko zdecyduje się na Nolan Northa, to Troy Berker też tam będzie podkładał głosu, brat, Brata hmm? chyba, tak. Zresztą ja nic nie wiem na temat tej fabuły, to właściwie co, co wypływa, yy, jakaś informacja mnie zaskakuje. Pamięci że ja nawet ostatnio się pojawił pełen gameplay z, z tego demka, które było na trzy, 3 mm -hmm. e, to ja nawet go nie oglądam. Bo ja wiem, że Uncharted 4 to jest gra, w którą musowo na pewno będę chciał zagrać jak najbliżej premiery. A zrobisz sobie maraton wcześniej z tej wersji specjalnej? Czyż co? Yy, trochę mnie kusi. Bo, bo z tego, co pamiętam, to pierwsza część ma być jakoś tam zmieniona lekko. Znaczy ma być chyba w dostosowana bardziej do dzisiejszych czasów. Tak? Znaczy, dobrze, że się jest... tam coś objęło użyczy, czy coś mi się... Ja dobrze. nie wiem, czy ona będzie dostosowana. Na pewno i się e, jakiś tam lifting, no, oprócz tego zwyczajowego, nie? że wyższe tekstury i tak dalej, e, przyda. Znaczy bo oni coś znaczy... tam w mechanicy mają chyba nie tylko, Nie tylko graficznie to podnieść do dzisiejszych standardów, tylko również właśnie trochę mhm. to... No bo dwójka i trójka to były gry bardzo podobne. A jedynka jednak trochę tak. odstawała. No, to, to prawda. Zresztą ja dwójkę ostatnio skończyłem. Nie czy ja wspominałem, to ja wspominałem o tym, Piotrze. Nie, nie wspominałeś. Być może wspominałem to na tym podcastie, który nigdy nie użył światła ciebiego, ale, ale... Nie przyszedł i, beta testów. Tak, nie ten. przyszedł beta testów. Dokładnie. I my w firmie zdecydowaliśmy, że sorry, no ale my takiego produktu nie wydajemy. I no ta gra się w ogóle nie zastarzała. To jest po prostu niesamowite i ja nie żałuję, że nie poczekałem na wersję specjalną, tylko po prostu teraz podwołem chwili chyba, wiesz, tej, tego uniesienia Indiana Jonesem i w ogóle tego, wiesz, Uncharted 4 na tych targach i że chciałem zagrać, ale wiesz, i, i ta historia się świetnie yy, yy, nadal Wiesz, nie chcę no mówić, że trzyma kupy, no nie, ale w tym sensie, że ona nadal porywa cię. Wiesz, nadal to jest jakiś interesujący, interesująca historia i ta, i, i, i postać Chloe, i postać Len i, i wiesz, tych wszystkich postaci pobocznych, no nie tego y, Saliego. No, dla mnie to jest, to, jest, to jest ten typ gier przygodowych, który ja bardzo bym chciał, y, nie wiem, no, pff, żeby zamieszkać zamiast Assassina Creed, y, Assassin's Creed, który dzieje się, powiedzmy, nowa część co roku wychodzi, tak żeby nowa, jakaś taka właśnie gra. Podobna nawet do Uncharted. Nie musi być Uncharted, żeby ona co roku wychodziła, bo, bo ja chcę taką historię właśnie tak um, raz na rok przeżyć. Nie? No w tym roku będzie Lara nowa. No właśnie, i Lara też jest to... Czy Lara yy, jest tą grą, yy, która yy. kusi cię do zakupu Xboxa? A będzie jakaś taka edycja specjalna, jak na przykład, nie wiem, Batmana, limitowanej edycji konsoli? Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy będzie edycja specjalna, ale z tego, co słyszałem, to na razie będzie to jedyna edycja... Znaczy, ta konsola będzie jedyną konsolą, na której ty zagrasz, bo ten no Napier tak. 4 ma się pojawić chyba pod koniec 2016 roku, dopiero. Jeśli się w ogóle pojawi, jeśli tam się wiesz, co no no się pojawi. to no. się na pewno pojawi, ale. Pod jakąś taką inną wersją, że to nie jest ta sama wygrata. tylko to jest na jest przykład w zestawie jest jedyny. Definitive. Tak. tak, tak. Może to jest historia. A na w ogóle może się tak. nie pojawić. Historia, którą zawsze chcieliśmy odpowiedzieć. Kto... No dokładnie. Ale w ogóle widziałem tą y, konsolę m, Batmana. Tą, ona bardzo ładnie wygląda, ale nie wiem, czy ona jest warta swojej ceny, bo ona kosztuje. O jakieś 60 euro więcej, 460 euro. No, rzeczywiście się sprzedała na pniu, nie? Ja gdybym, gdybym nie miał bez u... to bym wziął konsolę Tom z, z MGS-em, z modelem Sontempejne. W hmm. czerwieni i tam szarości wodaj, Ale to jest, to rzeczywiście, to wyróżnia się, nie? Że jest taki bardzo mocny kontrast. Zresztą producenci, nasi kochani, wiesz, Sony, i Xbox, On, ja nie wiem jak z Sony będzie, czy, czy, czy oni się zdecydują, żeby zmienić na przykład pewne elementy w, w, w obudowie konsoli, ale już ta nowa no, wersja... No jakaś filmka się na pewno one, pojawi, natomiast wiesz... Ale wiesz, ta nowa wersja, one, nie wiem czy widziałeś, ona ma y, zmieniony wygląd, wiesz, że już nie masz tego wykończenia typu piano, tylko bardziej matowe. O I to jest y, dobry krok, nie? Zresztą y, ja też widziałem tą wersję Ala y, limitowaną do Forcy, ona też ślicznie wygląda, bardzo mi się podoba. To jest e, cała taka granatowa, Ona w, wiesz, macie tego Ford, um, nie wiem, jak to tam miało być, Ford GT, czy coś takiego, taką ta konsola nie jest kształt, kształt Forda i tak dalej, znamienia się, co. Jak, no, ma przede wszystkim ten guzik start on, czy tam start xboxowy przeniesiony, mm -hmm. tak jak, jak, jak w samochodzie jest odpalanie go. Mhm. Mm jak zobaczyłem I filmik, tak. zanim go obejrzałem, tylko samą zapowiedź, to właśnie uznałem, że oni poszli w jakiś taki totalny kosmos i zrobili miniaturę samochodów, gdzie w środku są bebechy i to było coś. Wyobraź sobie, jakbyś mm. stawiał na półce tylko pewnie ergonomia tego i, i chłodzenie i to resztę to była jakaś kompletna masakra. Natomiast byłoby mm -hmm. to fajnym bajerem. Stały no, miniaturę auta na półce. Mm. Pytanie, gdzie tu płyty wkładać wtedy? <laughs> ja ostatnio w, w miniatury yy, znowu się zacząłem bawić mój e, długo odkładany projekt w końcu kończyłem. Zbudowałem moje własne Ecto, e, znaczy mój własny Ecto-1, czyli samochód e, pogromców e, duchów. O nie proszę. wiem, czy, czy pamiętasz tą Pamiętam, e, jak na zakup. Tak, i ja wtedy e, zrobiłem pudełeczko i tak dalej. Wiesz, e, znaczy zrobiłem pudełeczko, co ja ganam. Zrobiłem zdjęcie właśnie tego i, i, i pudełeczka, później chyba nawet e, jakiś, o ile się nie mylę, mogłem to z, zrobić e, zdjęcia pierwszych jakichś takich malowań, nie jak powyciągałem z tego. Zresztą ten model, on fajnie wyglądał, bo jest w skali 1 do 25, więc on nie jest taki malutki, ale dopiero ten weekend poświęciłem właśnie, właściwie w całości yy, ukończeniu tego i pamiętam tak, że tak się zrelaksowałem, siedziałem sobie na balkonie, piękna pogoda. temperatury były tak wysokie, że nie dało się grać, zabrałeś się za malowanie e Ecto-1. Tak, to jest tak relaksujące i tak szybko czas leci, że ja za każdym razem sobie mówię, okej, okay, teraz sobie włączę coś do słuchania w tle. To jest niby idealna czynność do, do słuchania podcastów, bo w tle sobie leci coś, jakaś rozmowa, a ty możesz sobie dłubać, ale tak możesz być skoncentrowany na tym, że nawet nie chcesz się oderwać, że... żeby włączyć. Tak, dokładnie. Piotrze, bo to jest to specjalne wydanie wakacyjne, będzie, bardziej, będzie krótsze, nie będą te wielogodzinne rozmowy, więc powoli Będziemy ku końcowi się zbliżać. Zapytam się, Piotrze, jakie gry królują na polskich plażach? E, wiesz co, najbardziej króluje gra pod tytułem Spal się na maksa. To, to jest pierwsza rzecz. Na drugim miejscu Jakieś, również jest... To jest jakaś taka gra, gdzie biegasz z kremem i musisz smarować. Tak, tutaj, tak, wiesz, tak, tak. tak, tak na, na tu czas, nasmarujesz, na czas. to musisz powiedzieć dalej tak. E, natomiast z drugiej strony, jak, jak leżę na tej plaży i tak obserwuję, co się dzieje, to brakuje mi w, w branży gier symulacyjnych, mhm. symulatoru e, takiego tajkuna właściwie, interesu plażowego. Bowiem A -a. szereg tych, tych rodzajów... E, Atrakcji wyciągających pieniądze jest bardzo interesujące. Na przykład, wyobraźcie sobie, że chodzą Państwo, naprawdę serdecznie im współczuję, którzy przez cały Boże Dzień chodzą w tej weftę i sprzedają coś tam z tak zwanego e, przenośnej lodówki czy, czy tam tak. termosu. I teraz wyobraźcie sobie taki sim, gdzie zaczynasz najpierw jako właśnie taki sprzedawca naleśników z lodówki, później kiedy uda Ci się odłożyć gotówkę, to kupujesz sobie budę, taki wózek jeżdżący z lodami. Później jak udać się więcej, to wtedy na przykład kupujesz jakąś taką stanowisko na plaży. To było coś. Brakuje takich tajkunów teraz. Pizza z starych no, czasów. No tak, to jest też wiesz, pomysł na grę na, na przykład na iPhona. O. Dodatkowo na plaży sobie siedzisz, nie? I I tak grasz w, grę, nie? w ten, w biznes plażowy. No była taka no, gra dokładnie. kiedyś na, na, na Androida czy iPhone'a nie pamiętam, o budzie z lemoniadą. Typone zresztą też. No, wystarczy to, wiesz, to może być jakiś dodatek, wiesz? DLC płatne, add on nie? albo jakieś rozszerzenie, właśnie, o, o, o od, budkę z lodami, czy na przykład, nie wiem, jakoś przenoszą lodówkę. No to jest niezły pomysł. Um, no. <laughs> właściwie to na plaży, ale widać, że, że spędzasz tak, relaksujesz się, bo jeśli przychodzą ci na, na plaży takie pomysły i tak dalej, to, to tak, tak, tak. Rzeczywiście. Błogo, Błogo jest. To budowałem dzisiaj z Córką potężną konstrukcję zamku, wulkanu, coś tam z piasku, więc, więc wiesz, jednak ten to ma i ma ale Minecraft pomysł, też... że mogła być taka gra, że budujesz miasta na przykład, nie? Jakieś drogi, wiesz, zamki. No, na, przykład, no. na przykład, na przykład. No i Settlersi, ta taka przykładowa nazwa niech będzie. No. Piaskowi setlersi. Mhm. Albo plażowi setlersi. Natomiast mhm. o tyle, ile na plaży królują takie gry, to, bo właśnie y, też wypatrywałem z ciekawości, czy dostrzegę kogoś z y, jakimiś konsolami przenośnymi y, i niestety nie dostrzegłem ani jednej takiej osoby. Dalej królują, królują, to to Kindle. Wszyscy wokół mają Kindle. No, nie widziałem ani jednej żywej książki, tylko się same, same, okazało, same że wiesz, książki. jest bardzo teraz popularny format, wiesz. Sprzedaż książek zmalała, ale <śmiech> wzrosło szczelnictwo właśnie dzięki Kindle. Więc tam nie, nie oceniam, nie? Może wszyscy kupują na Book Rage książki, dlatego. To, wiesz, Słuchaj, no, no, Czyli, że tak kupisz w takim jednym z, zestaw za, za ile dasz i, i tego czytania jest naprawdę 50 dużo. 50 książek mniej więcej. No ja teraz się wziąłem za, za Wiedźmina. Jestem już po... po bo tak sobie od, odświeżam i, i no, bardzo mi się podoba po tym, jak już przeczytałem przeszedłem grę, że czytając te opowiadania, bo najpierw oczywiście mieć przeznaczenia, ostatnie życzenia i teraz jestem po krwi elfów, jak dużo rzeczy po prostu jest mi lepiej zwizualizować, dlatego że mam już, już nie potrzebuję, już nie muszę sobie dopowiadać, jak się zwykle czyta, bo coś jest tylko wspomniane. Ja teraz już wiem, kim jest Duny, jaka jest ta historia i tak dalej i teraz wszystko patrzę z na to z innej perspektywy, wiesz, tak z ciekawości. Okej, okay, teraz mogę przy, na pewne wątki, które wcześniej mi umykały, mogę teraz zwrócić taką, taką uwagę i, i analizować pewne rzeczy na, na zupełnie innej płaszczyźnie i to jest fantastyczna Fantastyczna sprawa. Pan że grając ostatnio Wiedźmina, bo, bo wieczorami raczej się w dalszą częścią historii Wiedźmina, mm, mm -hmm. tak myślę, że jednak fajnie by było również zagrać w Pana lodowego Ogrodu. Co prawda byłoby to trochę no... bluźniercze, bo przecież w samej sobie książce pojawia się fragment, kiedy to główny bohater ma przed oczami pulpit niższym <grym> z klasycznego RPGa i strasznie niepochlebnie mm -hmm. wyraża się na ten temat. Ale wyobraź sobie właśnie, tak jak był Wiedźmin, to w tym samym stylu Pan Lotwego Ogrodu. Wielka, wielka gra RPG w ogromnym świecie otwartym. Tak, tak. I są, wiesz co, wydaje mi się, że po tym, jak CD Projekt, CD Projekt skończy yy, z, z Cyberpunkiem... W 2024 jeśli, yy, roku? Tak, bo ja słyszałem takie głosy i uważam, że są bardzo sensowne, żebyśmy na przykład mogli się wziąć za Torgala. Chociaż Torgal już miał swoją grę i ona nie, nie była najlepszy, najwyższych lotów, to gdyby to nie był Torgal, no to Wuko Dreyknen. Koniecznie, to jest, to jest postać, która się fantastycznie nadaje. Była z tego czasu reklamowana na, na jakimś tam Wspieram to, czy Polak potrafi, gra planszowa. Nie, nie wiem, czy ona już w końcu wyszła. Tak, wyszła, wyszła już, dawno roku temu, roku. już dawno temu. Ale, ale z tego co wiem, tam, tam chyba jednak tym Wuko się nie grało, tylko zupełnie co innego stanowiło oś, oś tej czy gry. Wuko tam więc... był przeszkadzajką? No właśnie, więc więc nie wiem czy ja bym chciał właśnie w taką grę zagrać planszową, że, że jednak to co mnie fascynowało no to właśnie ta postać jednak tego gościa, że to jest to jest właśnie taki everyman, który potrafi się odnaleźć w sytuacji, wiesz, podejmować decyzje i, i tak dalej no, To jest jakiś taki Wiedźmin futurystyczny Wiedźmin, chociaż właściwie patrząc gdzie on jest to właściwie nie jest taki futurystyczny, bo się to jest właśnie. świat ale on korzysta nie z moc jakichś magicznych i nie jest mutantem, tylko jest po prostu no, jakimś tam efektem to zależy w którym tomie <śmiech> i, i, i, i technologii, no nie, wiesz, że, że to jest no tak, tak że na początku to oczywiście jest czysta technologia, a później to już się, wiesz, to się wszystko miesza. metafizyczny jest bardziej taki ma magiczny klimat, no, ale wiesz, no dla mnie, mnie WUKO jest fantastyczną postacią i, i chciałbym, żeby ktoś zrobił grę, która y, oddałaby... Nie musi być tak samo, wiesz, adaptacją tego, chociaż y, y, to też byłoby ciekawe, jakby, jakby, jakby wymyślili, prawda, y, wiesz, powrót WKO do tego świata, jeśli by nie chcieli na przykład adaptować książek, tylko tylko, tylko po prostu wykorzystać tą postać, no ale to już jest y, inna bardzo kwestia, wybiegamy prawda? w przyszłość i w marzenia wręcz. Tak, ale jeśli, jeśli ktoś nas słyszy z tego Projektu, to bardzo bardzo tej, y, prosimy o to, żeby jednak wziąć pod uwagę stworzenie gry Panodowego Ogrodu. Gdzieś to nawet w dalekiej przyszłości. Może jak będą, wiesz, już tyle Kolejny projekt. 10 20 projektów, projektów to, to jeden mogą, prawda, poświęcić. Ale y, w jedną taką grę grałem. Wiem, y, Piotrze, że ty też nie grałeś. Y, tak, grałem. grałem. No tak, tak. Jest I to, to wyjątkowe. I, I to jest gra. Ja, ja proszę się, że. W... Przyznaję się, przeszedłem się w jednym wieczorze nie wieczorze, ale właściwie przez dzień, przez cały dzień w nią grałem. Czyli w sobotę z cały dzień grałeś w Hearthstone, a w niedzielę pomalowałeś Octo 1. Znaczy ja w, nią, jeden. ja w nią grałem troszeczkę wcześniej, chyba to było, jakoś w tygodniu mi się zdarzyło, albo, albo tydzień temu nawet, bo, yy, bo to jest rzeczywiście gra, którą bardzo szybko można przejść, ale yy, nie wiedzieć czemu, jak później sobie sprawdziłem licznie na Steamie, ile grałem, to wyszło jakieś 6 godzin albo i więcej, albo jeszcze więcej, więc nie wiem, jak, jakoś kosmiczne. chyba zostawiłem komputer włączony gdzieś poszedłem. To, jest, to jest, jest takie wytłumaczenie. Ale, bo Her Story to jest, to jest generalnie gra, którą nie tylko możesz ją szybko przejść, ale tą, tą historię, jeśli, jeśli yy, potrafisz układać pewne słowa kluczowe yy, biegle, jesteś w stanie ją poznać. Bo o co chodzi? Her Story to jest yy, powrót do klasycznych gier yy, yy, z tak zwanego gatunku full motion video, czyli yy, Właściwie nasza interakcja się sprowadza do tego, żeby odpalać pewne sekwencje krótkich filmów. I, i tutaj mamy e, po prostu zeznanie na posterunku, które się składa z kilku, z kilku e, e, przesłuchań. Bo to jest tam chyba z pięć, pięć jest przesłuchań. Czy, czy, czy. I one są podzielone na, na, na bardzo drobne fragmenty. Czasami ten fragment może trwać 5 sekund, czasami może trwać minutę. I e, grolą gracza polega na to, żeby Poznać historię, która stoi właśnie tak, jak ten tytuł mówi, za tą kobietą na początku. Znaczy, te... jeśli, jeśli podszedłbyś do tego z punktu widzenia samej gry, jako takiej, to mm -hmm. jedynym naszym głównym zadaniem jest to, żeby obejrzeć wszystkie fragmenty przesłuchań. Bo, bo gra tak naprawdę, jako taka, wymaga tylko tego, żeby ją w wtedy mm. przejść. Natomiast znaczy, tak, no. to, jak, co my sobie w głowie układamy, o, oglądając te fragmenty wszystko, i to, jaką historię sobie budujemy, jak ją poznajemy, od której strony, to jest zupełnie co innego i to jest, to jest właśnie wspaniałe w tym, w tym tytule. No bo to jest gra, tak? Nawet jeśli ona tam, y, y, właśnie ta interakcja y, składa się na układaniu takich puzli, y, z których my układamy sobie właśnie tą tę, tę, tę, tę narrację. No bo w pewnym momencie jest tak, że pewnych rzeczy się bardzo szybko domyślamy. Tak? Pewne rzeczy są już z tego, co widzisz na ekranie, no nie wynikają. Ja nie chcę tutaj nikomu powiedzieć więc nie mówię o, o, o pewnych szczegółach, na przykład wyglądu, o, o, o których no, pierwsze ty jako już osoba, która zapoznała się z tą historią, wiesz, uh -huh. które, które rzucają ci się w oczy i, i zaczynasz mówić, że coś tutaj mi nie gra, no, nie? Bo na początku rzeczywiście jest tak, pierwsze, pierwsza sugestia, która jest, no, nie? Pierwsze, y, pierwsze słowo klucz, które jakby gra w ramach takiego wprowadzenia ci e, daje, żebyś sobie wyszukał e, parę filmów, to jest słowo morderstwo. I, ale, ale jak zaczynasz oglądać, to te, te pierwsze przesłuchania wcale nie o tym są. To po prostu jakaś kobieta, która przychodzi zgłosić zaginięcie e, męża. I to morderstwo, które jest jakby podane jako, jako słowo klucz na początek, wcale nie jest tym najważniejszym, elementem no nie tego wszystkiego, że tam jest, jednak, jest drugie dno do tej zagadki. Pamięci, że I ja, ja fotograf sugeruję, żeby użyć swoje morderstwa, ja go nie użyłem. Ja w momencie, w którym e, moje pierwsze słowa były zupełnie inne. Skasowałem w ogóle to morderstwo. Używałeś na przykład e, więcej, w większości przypadków na przykład jakieś jedno słowo klucz, czy na przykład używałeś kilku na, nie słów, nie, czterech, używałem, pięciu słów? Nie, ja, no czterech, pięciu może nie, ale używałem y, y, z, połączeń, tak? Czyli na przykład mhm. trzech słów naraz. Bo ten archaiczny interfejs tej gry, to taki, który do, do dobrego starego Windowsa, nie wiem, może 3.1 albo 3.0, chociaż lekko stylizowany jest, no to ten interfejs jest taki mało intuicyjny na początku, ale wiesz, bo tam jest te ograniczenia, które, które są spowodowane tym, żebyś za, za szybko po prostu wszystkiego nie odkrył, bo to, że ty na przykład znajdziesz jakieś słowo-klucz, które by ci pewne rzeczy otwierało, to może się okazać, że filmów, które zawierają to słowo, bo to jest w transkrypcie z tego, tego zeznania tej kobiety, jest na przykład, nie wiem, 40 40 a tylko pięć pierwszych jest pokazane. I teraz jak zrobić, żeby odkryć te inne filmy, a jednocześnie wiesz, nie powtarzać się, żeby, żeby nie, nie, nie oglądać tego samego. Ja w początku grałem w, tak, w taki dziwny sposób, że ja wszystko zrzucałem sobie do tego dolnego do tej, tej sekwencji na dole, tak, że masz te, te jakby możesz sobie odkładać i później je próbowałem przestać, ale no niestety nie ma takiej funkcji, która by rzeczywiście bardzo pomogła w tej grze, czyli ustaw wszystkie filmy chronologicznie, które masz tam na dole. To by mi bardzo pomogło, no ale oczywiście to by było no, to zbyt, był zbyt <laughs> dużo. E, ale widzisz, to jest ciekawe, jak, e, jak taka prosta gra, ona została na tym słynnym poligonie, bo jak rzucamy nazwami, to już 8,5, czyli więcej niż Wiedźmie. Jak ona zaskarbiła sobie serca, prawda, ludzi, tym, że ona jest taka... Taka prosta, taka rychiczna, że y, y, pod względem rozgrywki. No, przepraszam, znaczy, no nie, jest nie, banał, zmiar, tu, nie? Tutaj, tu wygrywa scenariusz, tak naprawdę. I to, i forma jego przedstawienia, bo gdybyś tę grę, y, gdyby rzecz ograniczyła się do tego, że naciskasz play i oglądasz wszystko po kolei, to by to bardzo dużo straciło jednak. Tutaj ten, ten mechanizm wyszukiwania i tego samodzielnego dochodzenia i odkrywania konkretnych słów kluczowych bardzo dużo zmienia. I bardzo mm -hmm. mocno Ciebie angażuję w, w, w poznanie tego, co tam się właściwie stało. Wiesz, trafisz na jakiś jeden filmik, w którym pada jakieś szokujące dla Ciebie zdanie i wtedy zaczynasz bardzo mocno dłubać i kombinować, żeby natrafić na rzeczy, które były przed i po tym, co ona powiedziała. Żeby dowiedzieć, tak. się, czego dokładnie dotyczyła ta to, to, to, to myśl. Nie wiem, Piotrze, czy, czy Ty byłeś fanem e, takich gier właśnie Full Motion Video kiedyś, czy, czy, czy, czy zagrywałeś się, bo ja na przykład niedawno Y, y, y, niedawno, nie wiem ile to było. pół roku temu, rok temu, chyba to rok temu, wyszła y, Tesla efekt czyli nowa uh -huh, przygoda tak samo pamiętam, pamiętam, jak o tym mówiłeś. Dla mnie to był po prostu rewelacja, bo to był powrót do tamtych czasów, wiesz, wiesz, pełny sentyment, nostalgia, w ogóle wszystko, co tam możesz, te to, to uczucia takie nadrzędne, kiedy myślisz o tych starych, dobrych czasach się włączają, no nie, nie pamiętasz złych rzeczy, pamiętasz te dobre, przefiltrowany przez to, żeby, okej, okay, no przecież nie, nie zrobimy czegoś takiego, że te filmy będą w totalnie słabej jakości, no nie, tylko już je robimy w Full HD, więc jakby wszystkie te elementy, które mogłyby być archaiczne, czyli interfejs, no nie, wideo i tak dalej, to zostało jakby odświeżone, od, od wiesz, zaprezentowane w nowej formie, ale cały schemat, cały rdzeń tej gry, to były stare, dobre właśnie te przygodówki z, full, z, z, z przerywnikami filmowymi i, i, i ja, ja się rewelacyjnie bawię. I tutaj hair story też jest takim powrotem do tego. I właśnie nie wiem, czy, czy ty, Piotrze, bo ja rozumiem, że ci się gra podobała, ale czy ty miałeś na przykład jakiś taki sentyment do tego typu gier? Czy ty, ty kiedyś gry, grywałeś czy w, takie, w takie typu produkcje? To, tak, ale nie, nie, nie wpisałem mi się jakoś bardzo mocno w, w emocjonalne podejście do nich. Mhm. Tak pamiętam ja i zawsze wtedy, jak one się pojawiały, to największe wrażenie robiło to, że to wszystko jest filmem, że oglądasz tak naprawdę film, film grasz w film. Mm -hmm. Ale, ale nie, nie wywarły się na mnie tak, że. No na przykład, Tex, Tex Murphy tak nie, Tes, Tesla Effect, Jak się, jak się nazywa ta, ta gra, która wyszła właśnie pół roku temu? Tesla Effect a Tex Murphy Adventure. O, okej, okay. Tesla Effect To nawet nie, nie skusiłem się, żeby, żeby po niego sięgnąć. Mm -hmm, mm -hmm. No, tak podsumowując, to, to tak jak wcześniej, nie wiem, ktoś kto jest, ktoś śledzi nas na, na przykład na Facebooku, to mógł przeczytać już moją taką opinię na temat tej gry, że to jest właśnie też. I też o tym wspomniałem, że, że ta postać jest fantastyczna, że to jest doskonała rola. Yy, I to każdy o tym mówi, tej yy, Vivi Schaefer. Ja zupełnie nie znałem tej aktorzy, bo to jest nieznana. To nie jest aktorka, która... No to jest, nie, nie, która jest gimnastyczka na... za młodu. już od razu Za młodu gimnastyczka, i... teraz jest chyba yy, yy, yy, muzyczką, tak, że śpiewa w tak, jakimś tak, tak, takim tak, tak, duecie. Tak, zresztą... Ciekaw jestem, bo, bo widziałem, że już ktoś odnalazł jej profil na Facebooku czy tak. tak, czy po popularności tej gry, a znowu była ogromna popularność, bo cały internet o, nie, o niej szumi. Czy została zalana falą zaproszeń do znajomych i jakiejś próśb nagabywania, bo, bo jednak to wiesz no, ona Prawdopodobnie robi to, że... jakichś matrymonialnych i tak dalej, bo to jest. Wiesz, ma... <trakcyjna> Jak, nie, kobieta. Wiesz, bo ona ma gdzieś tam sobie oczywiście, tak, tak, podstawowy taki stoker, no który mhm. wiesz, intryguje się postacią, która jest jednak Żywa, no nie? bo to nie jest jak, jak Lara, no nie, ona nie istnieje, ona jest tylko wirtualna. Ona jest, to zaczynałem tam gdzieś tam y, szukać pewnej informacji i ona w ogóle nie wygląda na swój wiek. Ona wygląda chyba 10 lub 15 lat młodziej niż ma. A to ilość? też jest fascynujące. 40 chyba dwa lata, ale się nie mylę. Musiałbym sprawdzić dokładnie, wiesz, może, może, się, może się mylę, ale, ale na pewno jestem... Ona, ona, zresztą to sam widziałeś na tych fragmentach na różnych przesłaniach w różnych fragmentach wiesz tu wyglądała na przykład nie na poważną kobietę i tak dalej oczywiście nie na, na ten film, ale tu d, d, d, dzień czy dwa później no nie gra z gitarą wygląda jak młoda dziewczyna, jakby miała 20 lat to jest niesamowite, tutaj prawda, wiesz. prawda jest taka że to co ta dziewczyna zrobiła swoim aktorstwem to, to jest mistrzostwo bo, tak. bo ta gra w przypadku kogoś kto by to źle zagrał by nie miała szans powodzenia. Tak, bo ona, tak, ona wydaje to... się autentyczna. Nie wiem, czy to też jest kwestia tych filtrów, że to wygląda jak kaseta VHS z dawnych lat, tak. że, wiesz, że to nie jest Full HD i tam 4K. Ale, ale robi to ogromne wrażenie. I jej tak, jesteś i się... w stanie całkowicie uwierzyć w to, że faktycznie oglądasz filmy z przesłuchania tej dziewczyny, a, a nie, a nie że oglądasz na mega film. To poważnie. To jest zrobione na mega poważnie, mimo że, że jest takie puszczanie oka, że tam wiesz, gdzieś tam. Te, te wszystkie dodatkowe te rzeczy, które masz, prawda, w, w tym interfejsie, które są jak, w jakiś sposób interaktywne, one są takie, takie puszczenia oko do starych czasów, wiesz, tam możesz sobie kosz otworzyć, tam coś znaleźć, jakieś pliki, że możesz jakaś gra jest, że, no, czy że jest... Ty się odbijasz na przykład czasem w ekranie monitora. Tak, że, że dokładnie, dokładnie, że to, chociaż yy, o tym, co mówisz, że się odbijasz na ekranie, ja nie wiem, czy to jest... Ja myślałem, że to jest związane z tym, że jak odkrywasz jakieś kluczowe rzeczy, że coś się pojawia, że jakiś błysk jest, że, z czegoś, że, że później się coś w jakiś, nie wiem, inny obraz się pojawia, nie. A ty mówisz, że to się odbijasz, tak? Te... Znaczy ja, ja to było tak, że ja grałem bardzo uważnie przez to, że te okienka z przesłuchaniami się, się są dość małe. Mm -hmm. To grałem z dość blisko twarzą laptopa tak. i po prostu nagle zobaczyłem zarys głowy i twarzy w całym tym ekranie i dopiero później dostrzegłem, jak to się kolejne rozsłuchanie się pojawiło, że to jest, no bo teoretycznie, że biorąc ty siedzisz przed starym komputerem gdzieś tam w komisariacie, i to po prostu ma symulować to, że za oknem przejechał radiowóz na sygnale i światła oświetliły twoją twarz, na, wiesz, odbijającą się w, w monitorze. Mm -hmm. To zrewelacyjne, jak, jak, jak, jak taki właśnie mały detal, no nie, wiesz, wpływa na ten cały klimat, bo, to, bo tam jest ten film, który możesz sobie włączyć i włączyć, który sugeruje, że albo grasz na na, na, że grasz na takim kineskopowym monitorze. Że masz te, te, te refleksy, które, które powodują, że wydaje ci się, że rzeczywiście grasz na, nie na płaskim monitorze, tylko, tylko na starym kineskopowym, ta tak. Ta gra mogłaby zyskać drugą głębię, czy <śmiech> nie, no, przesadzą kompletnie mówiąc drugą głębię, ale ta gra mogłaby e, zyskać pewnego uroku, gdyby została wsparta o okulusa, gdzie wtedy faktycznie siedzisz w tym komisariacie przy tym starym komputerze, i wiesz, i w momencie, w którym piszesz na klawiaturze, to widzisz, jak twoje palce piszą na klawiaturze. Możesz się rozejrzeć, spojrzeć trochę bliżej, trochę dalej. Znaczy, to musieliby zastosować tą technologię, którą ja już widziałem, bo jest parę takich filmów na YouTubie, gdzie 360. Wiesz, możesz po prostu myszką obracać kamerę i wiesz, na i leci, a ty możesz wiesz, czasami patrzeć tu, a czasami tam do tyłu się odwrócić. I tak, to by było ciekawe. Trochę jak w detektywie, prawda, że masz, a i, i, i Znaczy, w ogóle ten eksperyment z historii wydaje mi się, że to może spowodować, że będzie teraz jakiś taki wylew tego typu produkcji, że ktoś będzie chciał y, f, coś innego zrobić w tym, z drugiej strony, mi się wydaje, że, że, że to może tak, nie udać. Tak wyjątkowo tak, że to może się po prostu nie udać. Nie ma. Nie wyobrażę sobie na przykład z Herstory 2. Nie wyobrażam sobie, żeby sam Barlow zrobił e, drugą grę podobną. że to jest po prostu coś, co chciał zrobić. On zresztą jest e, też zafascynowany. Tam na, na swoim blogu pisze o tych grach w Video, wideo, który opowiada o tej swojej fascynacji co, e, i między innymi wymienia na przykład e, Archiwum X. Bardzo ciekawą grę właśnie z tamtych lat e, ja gdzieś. E, miałem e, jeszcze ze starych dobrych czasów, tam było chyba ileś tam płyt, siedem albo i więcej Wiesz tego wszystkiego, wiesz, żonglowania jak dyskietkami ze starych czasów dobrej, e, amigowych, nie? Wiesz, ta fascynacja i, i on przelał tą miłość do tego, e, do, do tych full motion wideo, właśnie do, do tej małej gry no i eksperyment udany tylko pewnie już nie, nie do powielenia i, i to jest tak jakby wiesz, przeszliśmy tą grę raz nie ma takiej jakby potrzeby, żeby jeszcze raz wiesz, no absolutnie, odkrywać absolutnie. tę grę na, na nowo. Ja wiem jedno, że będę na pewno bardzo uważnie wypatrywał kolejne gry pana Barlowa. Dokładnie. Zresztą jest ta, ta gra, która się nazywa Isle. Nie wiem, czy widziałeś. Taka gra tekstowa. Tak, tak, jak słyszałem. Który... Właściwie ona się sprowadza do tego, że masz krótki opis sytuacji w supermarkecie. Widzisz kobietę i za każdym razem co, co zrobisz, to, to i tak to się kończy. No nie? Że tam... Tylko, że czy na przykład, nie wiem, możesz napisać, że bo to jest tak, że wiesz, jakaś fascynująca, piękna kobieta, no nie? I co robisz, no nie? Odzywasz się do niej, przechodzisz obok, udajesz, że, że się nie ma, chowasz się, coś takiego i zawsze to się kończy tak, że no, nic z tego nie wynika, no nie? Ale każda ta sytuacja coś innego powoduje i, i to jest gra w odkrywaniu. A co, a co by było, gdybym zrobił to? A co by było, gdybym zrobił to? I wiesz, na przykład, nie wiem, a próbujesz ją powochać, coś takiego i gra przewiduje taką opcję, nie? I to jest bardzo ciekawy eksperyment. No, to nie można nazywać grom, ale... To, Taką, taką, taką, taką krótką zabawą. Wiesz, też świetna sprawa. Ym, to właściwie ona powiedzieć, że tyle, jeśli chodzi o gry. Nie? Bo, tak, bo tak, tak. Wakacyjnie, tutaj, krótko. The Witcher. Jeszcze, jeszcze musimy poczekać z naszym spoiler -castem, bo tutaj widzę, Piotr, że kończysz. Jesteś w stanie powiedzieć, na jakim etapie jesteś? Yy, bardzo wczesnym, niestety, bo dopiero dotarłem na Skaligę. Yy, ale y, widzisz, to problem w tym, że gram w ten sposób, że robię wszystkie questy. Yy. No, może prawie wszystkie, bo na przykład pomijam... No ratujesz świat, no. jesteś po prostu wieźnik, który nie może <gry> tak, przejść obojętnie, wiesz. Jakaś to, dziewczyna prosi o pomysł, To się mi pomysł, podoba, to jest naprawdę cudowne. Jak zaczynasz questa, który wydaje się super y, drobny jakiś taki pierdunkowaty i właściwie y, nie prowadzący do niczego poważnego, po, po czym on się rozwija w drabinka questów, gdzie na końcu dzieją się jakieś są Chodzi mi o konkretnie questa y, z y, kabaretem o tak to powiem, mm -hmm, mm -hmm. to bardzo spokojnie się rozwija, zaczyna, a, a tak. zakończenie całej tej drobinki questów jest, jest naprawdę interesujące. I mm -hmm. zwłaszcza to, że można ją zakończyć nie kończąc. Znaczy, są, m, m, są możliwości, jeżeli działamy w sposób nieodpowiedni taki, że, że nie poznamy prawdziwego zakończenia questa. To jest też ciekawe. Mm -hmm. Ale to jest to, jest, to jest to, że w tej grze wspaniałe, żona po prostu... Y czy znaczy ja nie chcę powiedzieć, że to jest taka zaleta, no bo ktoś może się może to uznać, że to jednak jest wada, że pewnych rzeczy możesz nie odkryć. Że ta gra, ona jest przebogata, ale no, jeśli, jeśli czegoś nie zrobisz, jakby żyjesz z tymi konsekwencjami. I nawet możesz nie wiedzieć, że dopiero później, kiedy rozmawiasz z kimś, a jak to zrobiłeś tą misję, jak zrobiłeś tamto. Ja na przykład, jest taka kluczowa misja, no nie wiem, no tutaj mały taki spoiler, ale nie, nie powiem kto, ale ja pamiętam, że ja przyszedłem y, ten fragment i wcześniej popełniłem błąd. Z tego co, co, co, co zrozumiałem, no nie, że jakby widziałem, widziałem na własne oczy skutki tego błędu. I później jedna z kluczowych postaci, no nie, ona u mnie w tym questie, bo to jest taki długi ciąg questów, umiera. W jaki sposób nie chcę mówić, ale pewnie się domyśle, że o co chodzi. I y, później okazało się, że, że jest zupełnie inne zakończenie w Tak u mnie ona przeżyła. Że jest <laughs> Tak, i, i ja wiem, gdzie popełniłem ten błąd, który, który spowodował tą lawinę zdarzeń, ale, ale do momentu, wiesz, kiedy ja tak nie wiedziałem, no myślałem, że okej, okay, no to tak, tak to tak to miało być, no nie? A później się okazuje, że nie. Po prostu pewne kwestie, bo to jest tak, że w, w tej grze, no nie, czasami musisz wybrać to mniejsze zło, a czasami, kiedy wydaje się, że robisz coś dobrego, że wybierasz dobrą ścieżkę, że na przykład próbujesz komuś pomóc, no okazuje się, że jest zupełnie inaczej, bo Osoba, którą pomaga, której pomagasz, wcale niekoniecznie była, e, była godna tej pomocy, i, i to wszystko się zaczyna e, z drugą stroną obrazać przeciwko tobie. No, ale to właśnie natrafimy e, na kwestia, właśnie, i to, to na jest dokładnie to, o czym mówisz, że e, w którymś momencie stajesz przed wyborem, gdzie spotykasz pewną osobę robiącą coś nieprzyjemnego, mm. e, i masz, po pierwsze, leci ten czas, więc musisz szybko zdecydować się na wybór, i masz ten do wyboru albo rozpoczęcie walki z nim natychmiast albo zainicjowanie rozmowy. I w momencie, mm -hmm. w którym rozpoczniesz z nim walkę, to go zabijasz i kończy się drabinka questów. Jest koniec. Dla ciebie ona się skończyła w ten sposób. A w momencie, w którym z nim porozmawiasz, to okazuje się, że tak naprawdę wcale nie jego szukasz. Mm -hmm, mm -hmm. I to, to, Ziesz, jest, to bardzo jest ciekawe. Już... Tak, tak. Bo w ogóle też jest, a to już ostatnia rzecz, że opiecuje. to jest kącik Wiedźmina, prawda, w każdym odcinku. <głos》Teraz <głos》być... będzie kącik Wiedźmina. Tak, to jest kącik Wiedźmina właśnie, że, że też jest tak, że w, w pewnych momentach i to jest kwestia taka bardzo podobna w wielu grach, że masz czasami tą e, e, łudę wyboru, wiele rzeczy, prawda, jest zupełnie inne, ale gdzieś tam w koniec końców sprowadzają się do tego jednego rozwiązania, no nie? I, i, i to szczególnie kiedy to ma jakiś taki, wiesz, w celu domknięcia pewnej historii, albo e, domknięcie rozdziału, czy, czy akt, no nie, no to e, wiadomo, że pewne elementy mogą być różne, no, ale gdzieś tam okazuje się, że czybyś czy byś poszedł w lewo czy w prawo, to i tak ta ścieżka by doprowadziła do tego miejsca, w którym, w którym obecnie jesteś. Co nie znaczy, że ta gra jest w, w, w jakimś stopniu, wiesz, nie ma jakieś ograniczone zakończenia, nie, bo jak, jak każdy, kto przeszedł już Wiedźmina, wie, jak, jak to mniej więcej wygląda, że to jest jak, jak wygląda kwestia zakończenia, jak wygląda kwestia wyborów, które robimy, bo każdy, każdy kluczowy wybór który, który się powie, on ma swoje jakby, wiesz, w, w końcowym konsekwencje. podsumowaniu, ma, ma, ma swoje konsekwencje i coś z niego wynika i na pewno dostanie ci przypomniany. Dobrze, drogi Piotrze, zakończymy. Ja tylko powiem, że zacząłem oglądać taki serial, pod podkupuło nie wiem, czy kojarzysz. Nie, znaczy to mi się kojarzy z Mad Maxem, ale... Książką. Nie, aha, no tak, by ją... Kopuł... No. gromu. Nie, bo to jest, to jest, to jest serial, który mi idealnie... Tak, to jest serial, który mi idealnie podpasował po prostu pod te upalne e, palne, e, dni. Mogę sobie siedzieć w cieniu przed telewizorem i, i, i oglądać. To jest serial, który ja wcześniej e, e, sobie tak powiem ne, nie będę tego oglądał, bo to jest e, e, na podstawie książki Kinga. Jedną książkę czytałem, ona była interesująca. To jest w ogóle książka telefoniczna. To jest taka grubość, yy, trochę mniejszy format, jeśli chodzi o, o, o, o, o te, te, że to nie za a nie ale po prostu ma chyba 10 cm grubości. I to jest bardziej obyczaj. nie yy, jak, jak pewnie domyślasz się, no jest jak yy, chodzi o coś pod kopułą. tą kopuła jest jakby, jakby niewidzialne pole siłowe, taka, taka kopuła, która odcina od świata pewne miasteczko. Chestermill. Tak I w książka... Słucham? Prawie w gotiku pierwszym. Tak, tak. No i, i książka Kinga, no ona, moim zdaniem, ma bardzo rozczarowujące zakończenie. No ja sobie mówię, pff, jak ja znam to zakończenie, to dlaczego mam oglądać ten serial? Ale że czasami jest tak, że a, spróbujmy, no nie? Wiesz, nie, nie samym e, The Last Shipem człowiek żyje, no nie? On musi coś e, mniej inteligentnego obejrzeć. E, to wziąłem się i tak, pierwszy sezon jest to rzeczywiście taki, że zaczyna się niby podobnie, chociaż wiele rzeczy jest pozmienianych. Ale już, już gdzieś tam w, w połowie tego wszystkiego zaczynają się jakieś kosmiczne rzeczy, no nie? coś zupełnie niezwiązanego. I najlepsze jest to, że akcja w ogóle dzieje się właściwie z dnia na dzień. Nie? Każdy odcinek to jest jakby kolejny dzień, ale widz tego nie odczuwa, no bo jednak serial jest emitowany co tydzień, a serie są emitowane pewien raz w roku, więc jakby ten czas, bo teraz już jest trzecia seria, że ten czas dla widza jest jakby rozciągnięty i dla... Tych, tych osób, prawda, w, w tym też wydaje się jakby rozciągnięte, dlatego, że oni przeżywają takie rzeczy, wiesz, to już czternasty dzień po tej katastrofie, nie, Zresztą, a tam już jest na przykład jakaś kłótnia prawie niemal małżeńska między bohaterami, które w, w, wcześniej, jeszcze parę dni temu w ogóle ze sobą nie byli, później już są, e, w trzeci nie w, w, w, w, w, już śpią ze sobą, w czwartym dniu wyznają sobie wielką miłość i tak dalej, jest po prostu niesamowite. A druga rzecz, która jest chyba symboliczna do tego serialu, to jest e, kapelusz i królik, nie, wyciąganie królika z kapelusza, i tam jest taka scena, jak jeden z głównych bohaterów leci samolotem, no nie? Tam walczy z jakąś plagą yy, w larw motyla, które, z, które zjadają jakieś uprawy, no nie? Wiesz, niemal jak biblijna walka z szarańczą, tylko po prostu za pomocą yy, yy, yy, samolotu i roz, rozpylania jakichś tam detergentów. Ty, ty. No i tam okazuje się, że nagle, wiesz, po pięciu minutach lotu kończy się paliwo. No wiesz, że no takie małe baki w tych samolotach są, wiesz, tak, awionetki takie. No i co? nagle komunikat od jednego z tych postaci w innych tak, drugoplanowych albo też właśnie pierwszoplanowych, tym widzę pod tam, tam sięgnij ręką pod spodem, pod nie, pod, pod, y, pod kokpitem tam gdzieś jest przełącznik, włącz go. I nagle wiesz, przełączasz ten pstryczek i jakiś ukryty bak paliwa się włącza. I jeszcze na kolejne pięć minut ci tego lotu starczy. No I cały ten serial jest oparty na takich motywach, wiesz dzień wcześniej, no nie, debatują, już nie przeżyjemy, wiesz, bez wody, no nie, jest tak, właściwie to mamy trzy dni życia i tak dalej, później okazuje się, że jest jakaś sekretna studnia, tylko że oczywiście jest problem jak do tej studni się dostać, bo ktoś powiedzmy jakby pilnuje jej, nie, później się okazuje, że znowu czegoś nie możemy zrobić, ale gdzieś tam okazuje się, że yy, bo ktoś ma, nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy ukryte jakiś nie wiem, cały magazyn jedzenia, czy coś takiego, wiesz, który pozwoli przetrwać, bo to, to jest zamknięte społeczeństwo, no nie, oni, oni żyją w tym miasteczku i muszą przedać, ale pojęcie, że to się tak ciekawie oglądasz. Teraz już jestem w, po połowie drugiego sezonu, kiedy zaczynają się rzeczy jak z Archiwum Mix, albo nawet lepiej, nie, z jakiegoś takiego mega science fiction yy, yy, yy, serialu. Czy znaczy oglądasz jeden odcinek dziennie? Wiesz co, staram się identyfikować z tymi, e, tymi postaciami i, i wyobrażać sobie, że tak, ja, ja w ogóle tam jestem z nimi i żyję. Bo to tak jak jest, że jak masz takie małe miasteczkowe społeczeństwo, które e, tam normalnie, mówię ci, masz krótki okres czasu, bo to właściwie trzy tygodnie miałem, a tam już się trzy razy zmienił szeryf. Hmm. Nie? Bo, bo, bo, bo, bo wiesz, normalnie Czyli w, w, w po miasteczku... Tak, w miasteczku potrzebny jest szeryf i zastępca, nie? Ale tak. W pierwszych odcinkach tam ginie szeryf, więc zastępcą zostaje, sz... znaczy, szeryfem zostaje zastępca, no nie? Później ona, ta kobieta, mianuje jakieś tam, wiesz, inne osoby deputowanymi, no bo tak ma do tego prawo, które zostaje, jakby, pomocnikami szeryfa, no nie? Ale później się znowu coś dzieje, no nie? I znowu jest znowu przytasowanie i tak dalej. I na tym etapie, no to jestem, że w ciągu, wiesz, tych czterech, czterech tygodni, trzech tygodni, tam w chyba za trzy razy, czy cztery zmienił, no nie? I to jest, to, to jest, cały ten serial jest taki po prostu absur, absurdalny, ale pamięć tak, że jest jakiś taki sentyment do tego, te, te, mam taki sentyment do tego właśnie miasteczka, to jest takie kluczowe słowo w ogóle tego odcinka, sentyment, y, że, że po prostu się dobrze ogląda, więc y, y, y, chciałem o tym wspomnieć, jakbyś leżało mi na sercu, więc dziękuję Piotrze, że, że <śmiech> pozwoliłeś mi przedłużyć zakończenie, żeby, żeby się tam Tą opinią na temat serialu podzielić. Zawsze, zawsze, nie ma problemu. Mam nadzieję, że, że tam komary były łaskawe dla Ciebie, Piotrze. Dziękuję, że e, nagrałeś ze mną 319 odcinek najpodkastu. Tak, ja również dziękuję, tak jak zawsze, za zaproszenie. Pamiętajcie, drodzy nasi słuchacze, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiera.net, e, lubić na Facebooku, polecać z nowym. E, żegnam się, Dachman. Do usłyszenia. So, Tüchen. Hey, tschüss, tschüss! tschüss.